Piorunów. Koniec książki Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Dziennik pisany nocą 1971-1972. Czytał Marek Prałat. Nagrano w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1991. Realizacja akustyczna Joanny Ciborskiej. Prosimy przewinąć taśmę do końca ścieżki.